Jan Paweł II Solidarność, czyli kryzys imperium zła w 41. odsłonie cyklu audycji Historia Żywa poświęconego wielowiekowym relacjom Polski i Rosji, o dziesięciomilionowym ruchu Polaków, roli jaką odegrał w latach 80. ubiegłego wieku papież Słowianin oraz o ówczesnej sytuacji w bloku wschodnim w sowieckiej strefie wpływów. Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla i to takiego, o jakim śniła. Czyżby wiedział z góry, że ze zbiorowego poniżenia potrafi ludzi podnieść w insurekcji bezkrwawej? To słowa Czesława Miłosza z jesieni 1987 roku, wskazujące na rolę, jaką odgrywa Jan Paweł II w historii Polski, a tym samym naszej części Europy. Z kolei ksiądz profesor Józef Tischner wspominał wizytę u papieża podczas strajków sierpniowych 1980 roku w Polsce i wspólne oglądanie telewizji włoskiej, która relacjonowała te wydarzenia. Kamera skierowana była na płot Stocznik Gdańskiej z kwiatami, pośród których w których widniał portret Jana Pawła II. Wszyscy zamilkli, jak zapamiętał ksiądz Tischner. Powszechne było przekonanie o oddziaływaniu Ojca Świętego na to, co dzieje się w naszym kraju, niespełna rok po pielgrzymce papieża do ojczyzny, słowach płynących z Warszawy, niech stąpi Duch Święty i odmieni oblicze tej ziemi, ale i przypomnieniu w gnieźnie o obecności chrześcijaństwa w życiu narodów Europy Wschodniej i wezwaniu ich do powrotu w stronę krzyża i zmartwychwstania. Jan Paweł II nazywany jest ojcem Solidarności. Niektórzy doszukują się pochodzenia nazwy dziesięciomilionowego ruchu Polaków w słowie często używanym przez Karola Wojtyłę. Ruchu, który skierował posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej we wrześniu 1981 roku. Osłabioną stanem wojennym Solidarność papież zdecydowanie popierał i wierzył w nią, dając temu wyraz także podczas pielgrzymek do ojczyzny w 1983 i 1987 roku. W czasie jego pontyfikatu Watykan miał wspierać Solidarność milionami dolarów. Jeden z najstarszych donosów bezpieki na Karola Wojtyłę pochodzi z 1953 roku. Kiedy 16 października 1978 roku Edward Gierek dowiedział się, że Polak został papieżem, miał krzyknąć o rany boskie a Związek Sowiecki nie pozostał bierny wobec działań papieża Słowianina, dążącego do budzenia wiary i godności wśród narodów zniewolonych przez Związek Radziecki. Jan Paweł II przeżył inspirowany przez Moskwę zamach, jaki miał wpływ Ojciec Święty i Solidarność na kryzys Imperium Zła. Historia Żywa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 Witam serdecznie. Czy w wieku XX to, co działo się na przełomie lat 70. i 80. i pierwszych latach 80. to ogromny przełom w historii nie tylko naszego kontynentu, ale i świata, panie profesorze? Skoro zachwiał się w posadach liczący kilkadziesiąt lat Imperialny Związek Sowiecki? Słowo przełom jest oczywiście tylko metaforą i można się zastanawiać nad jej trafnością. Skoro ten rdzeń łamać weźmiemy pod uwagę, to można by właśnie powiedzieć, że nie tylko przełom, ale załamanie, początek załamania sowieckiego systemu wyraźnie już się ujawnia w latach 80., a nawet pod koniec lat 70., i można to matematycznie wykazać spadającym gwałtownie tempem wzrostu gospodarczego Związku Sowieckiego w pięciolatce lat 76. 80, to było zaledwie 5% dla całego pięciolecia. W następnej pięciolatce to będzie tylko 3% wzrostu w ciągu całego pięciolecia. To oczywiście był niesłychanie wolny rozwój, a de facto cofanie się gospodarcze całego bloku sowieckiego. W porównaniu no, z niezwykle dynamicznym rozwojem po kryzysie naftowym w pierwszej połowie lat 70. świata zachodniego, to właściwie już od drugiej połowy lat 70. ten rozwój Zachodu przyspiesza, coraz szybciej rozwija się także daleki wschód, zwłaszcza Japonia, no ale także narastają geopolityczne problemy, trzeba powiedzieć, skoro mówimy o załamaniu. Pozwoliłem sobie też taką metaforę tutaj zaproponować, zanim rzecz jasna przejdziemy do roli, jaką w tym wszystkim odegrała Polska, Polska Solidarność, Polski Papież. Otóż ta dalekowschodnia perspektywa, którą też tutaj przywołuję, to naturalnie kryzys w stosunkach sowiecko-chińskich, który spowodował już w takiej gorącej formie wymiany ognia na granicy sowiecko-chińskiej w 1969 roku perspektywę wojny na dwóch frontach dla Związku Sowieckiego, bo z jednej strony w jakiejś oczywiście bardzo złagodzonej formie trwała rywalizacja z blokiem zachodnim, ale przejawy napięcia politycznego w relacjach z Chinami sprawiły, że sytuacja geopolityczna Związku Sowieckiego stała się trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej po II wojnie światowej. No i wreszcie to zjawisko, które językiem angielskim geopolitycznym określa się terminem overextension, czyli nadmierne napięcie czy sięgnięcie za daleko przez zbyt skromne zasoby Związku Sowieckiego, Rosji jako rdzenia Związku Sowieckiego, w takim dążeniu do stworzenia globalnego imperium, przypomnijmy, że to są lata, mówię o latach 70., kiedy Związek Sowiecki przyczółki swojej władzy imperialnej lokuje nie tylko na Kubie, co miało miejsce już wcześniej, ale w Nikaragui, na kontynencie już amerykańskim, jak również w Afryce zdobywa nowe przyczółki. Na terenie Etiopii, po obaleniu cesarza Haile Selassie, w bardzo ważnym miejscu strategicznym u ujścia Morza Czerwonego do Oceanu Indyjskiego, czy w Jemenie Południowym, nazwanym wtedy Demokratyczną Republiką Jemenu, wpływy rosnące w Iraku i w Syrii, czy wreszcie niezwykle błyskotliwa operacja logistyczna, jaką wykonał Związek Sowiecki w latach 70., to znaczy podbój Angoli rękami przewożonych przez sowieckie samoloty z Kuby najemników kubańskich. Podbój dla bloku sowieckiego de facto. No to pokazywało rzeczywiście rozmach niebywały, o jakim chyba nawet Stalin nie marzył w czasach Breżniewa. No tak można powiedzieć, że plany Stalina były skromniejsze. Chciał budować imperium tylko po Ocean Indyjski. Tu jest większy rozmach globalny, panie profesorze rozmach, który znajduje wreszcie swój kres w Afganistanie w 79 roku, kiedy okazuje się, że ten kraj, którego nie udało się podbić nigdy nikomu, ani Aleksandrowi Macedońskiemu, ani Brytyjczykom, ani Rosjanom w XIX wieku, znów stawił opór tym razem sowieckiemu najazdowi próbie wymiany reżimu w Kabulu w grudniu 79 roku. Ta operacja Militarna, którą przeprowadzono w grudniu 79 na podstawie decyzji Politbiura kierowanego przez Radę Starców na czele z Leonidem Breżniewem. Ta decyzja będzie skutkowała jak najgorzej dla Związku Sowieckiego w następnych latach, bo po pierwsze wywoła zdecydowaną odpowiedź Stanów Zjednoczonych, po drugie wywoła kryzys wewnętrzny w Związku Sowieckim, bo... W ciągu następnych lat będą przybywały krzyże czy gwiazdy, zależnie pod jakim znakiem będą chowane sowieckie ofiary tej wojny, czyli młodzi chłopcy żołnierze, którzy byli wysyłani tam z całego terytorium Związku Sowieckiego, żeby poszerzać granice imperium w stronę Oceanu Indyjskiego. To wszystko rzecz jasna będzie stopniowo pogłębiało kryzys. Imperium, No i koszty jego obsługi, obsługiwanie, że użyję takiego może niezręcznego określenia, imperium, które dba o swoje interesy w Angolii, w Jemenie, próbuje militarnie rozszerzać się w Afganistanie, czy umacnia swoje przyczółki w Wietnamie, Laosie i Kambodży, czy w Nicaraguj. To wszystko pokazuje no, stopień obciążenia tego systemu zarówno logistyką, jak i po prostu finansowym ciężarem, który niesie ze sobą imperium. No i wreszcie coś jeszcze bardzo istotnego, o czym także trzeba powiedzieć, to jest wyścig zbrojeń, który wznowił już prezydent Carter po stronie amerykańskiej, proponując rozmieszczenie i starając się rozmieścić w Europie Zachodniej odpowiedź na sowieckie rakiety średniego zasięgu SS-20. Cały system amerykańskich rakiet i pocisków sterujących typu Pershing no i wreszcie słynna debata wokół broni neutronowej, która została zablokowana przez pacyfistów w służbie Kremla w Europie. Ale to wszystko już było preludium do jeszcze większego podkręcenia wyścigu zbrojeń, jaki datuje się od momentu wygrania wyborów w 80 roku przez prezydenta od stycznia 81, Ronalda Reagana. Ten ogłasza w 83 roku program, który określa szumną nazwą Star Wars nawiązującą do popularnego wtedy filmu George'a Lucasa, Wojny Gwiezdne. Czyli mamy kosmiczną perspektywę w relacjach amerykańsko-sowieckich. Rzecz nowa, zaskoczenie dla Rosjan. To właśnie przeniesienie pułapu zbrojeń na nieosiągalny dla Związku Sowieckiego poziom kosmiczny. Sugestia, że Ameryka będzie starała się jednak rozwinąć takie rodzaje broni, które mogą uczynić sowiecki arsenał nuklearny mniej skutecznym albo zgoła nieskutecznym. To wszystko pokazywało, że Związek Sowiecki no, po prostu może nie poradzić sobie z całą ilością wyzwań, które przed nim stoją na progu lat 80. XX wieku. I to jest zewnętrzna otoczka tego kryzysu, który wewnątrz wygląda jeszcze inaczej, bardziej prozaicznie. Brak rozwoju gospodarczego, stagnacja nie tylko w Polsce w ostatnich latach rządów Gierka, ale w całym bloku sowieckim. To wszystko kumuluje się rosnącym niezadowoleniem społecznym. No, Olimpiada, którą Breżniew organizuje w Moskwie, miała być pokazowym elementem całego systemu. Miała udowodnić, jak świetnie potrafi on sobie w nowoczesnym świecie radzić z wielkim, globalnym show sportowym. Z jednej strony stała się bardzo dużym obciążeniem dla Związku Sowieckiego po części zrzucanym na barki krajów satelickich. Przypomnijmy, jest geneza strajków w 80 roku. Przecież spawano tory, strajkujący w Lublinie czy ogólniej rzecz biorąc na wschodnim kierunku. Między Warszawą a Moskwą kolejarze polscy czy protestujący innych grup zawodowych starali się zablokować eksport bardzo przecież brakujących towarów żywnościowych z Polski do Moskwy, wtedy właśnie organizującej olimpiadę. To także był jakiś wymiar kryzysu gospodarczego, żywnościowego. W Moskwie owszem można było w czasie olimpiady kupić rzeczy, o których się nie śniło na prowincji rosyjskiej i których nie było widać także w sklepach w PRL-u, w sklepach gierkowskiej Polski. No ale słuchy o tym tylko raczej zwiększały niezadowolenie, a nie stabilizowały sytuację czy nie potwierdzały, że wszystko jest wspaniale i pięknie, jak to przedstawiała ówczesna propaganda sukcesu. W tym kryzysie gospodarczym, żywnościowym w naszej części Europy, napięciach światowych, powtórzę słowa Czesława Miłosza z 1987 roku, na dnie swojej nędzy Polska dostała króla i to takiego o jakim śniła. Czy w roku 1978 można było takie słowa wypowiedzieć, czy to właśnie w tym roku mogło być wiadome? Niewątpliwie reakcja na wybór Karola Wojtyły na papieża była przejawem świadomości, że stało się coś o nieobliczalnych konsekwencjach, zarówno konsekwencjach radosnych, budzących najżywsze nadzieje w milionach wierzących Polaków, ale nie tylko, także Polaków, którzy widzieli w tym jakiś znak, symbol nadziei na odrodzenie godności polskiej deptanej od tylu lat pod rządami reżimu zależnego od Moskwy. A z drugiej strony był to oczywiście znak czy symbol grozy nadciągającej z tego wyboru. Grozy, tak jak pani redaktor we wprowadzeniu do naszej audycji przypomniała, na towarzyszy z Politbiura, z Komitetu Centralnego w Warszawie i w Moskwie. Habemu sklapam, tak podobno mieli skomentować towarzysze już wieczorem 16 października 1978 roku. Wybór Karola Wojtyły czy bardzo podobnym duchu Stefan Olszowski, sekretarz bardzo wpływowy wtedy i przykujący się do następstwa Pogierku, no jeszcze wtedy dość mocno siedzącym w siodle, ale Olszowski miał takie ambicje, który skomentował ten wybór równie dosadnie, sugerując, że za chwilę da nam do wiwatu ten Wojtyła, to są słowa Olszowskiego, z października 78 roku. Towarzysze wiedzieli co mówią, bo... Służba Bezpieczeństwa, a także KGB, nie tylko warszawskie Imperium Sowieckiego, ale sama centrala KGB interesowała się Karolem Wojtywą i wiedziała, że może być wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem w tej globalnej grze o przetrwanie Imperium Sowieckiego. Przypomnę, że no z jednej strony Polska Służba Bezpieczeństwa miała tego świadomość, że na przykład Karol Wojtyła spotykał się jako jeszcze arcybiskup krakowski, Potajemnie w mieszkaniu Bogdana Cywińskiego na Rakowieckiej z przedstawicielami KORU w 77 roku wiedziała także Służba Bezpieczeństwa, bo to nie było żadną tajemnicą, jaka jest treść kazań, tych najbardziej publicznych na procesjach Bożego Ciała, na przykład Karola Wojtyły, bardzo energicznie ujmującego się za prawami człowieka, prawami robotników, które są deptane w kraju formalnie nazywającym się krajem władzy robotniczej. To wszystko uświadamiało włodarzom na Kremlu, jak też lokalnej władzy w Warszawie, że nadciąga od tej strony kryzys. I do tego kryzysu KGB się przygotowywało, można tak powiedzieć, całkiem bezpośrednio. Przypomnijmy bowiem, że w ramach rozpoczętej już w 1971 roku operacji o kryptonimie Progress, to znaczy po rosyjsku postęp, gdzie KGB postanowiło zbadać na własną rękę wpływy kościoła w Polsce. Szczególnie zainteresowano się osobą Karola Wojtyły. Umieszczono przy nim dwóch agentów, podającego się za fotoreportera CRFN, agenta Boguna, a następnie zwerbowanego przez KGB obywatela francuskiego-ukraińskiego pochodzenia, który drukował swoje książki w Paryżu za pieniądze w Moskwy a występuje w aktach KGB ujawnionych przez Wasylia Mitrochina, byłego archiwista KGB, pod pseudonimem Filozof. Ci właśnie agenci kręcący się gdzieś w okolicach Pałacu Biskupiego, naturalnie nie z jego środka, ale jednak z bliskiego sąsiedztwa, z okolicy Godnika Powszechnego starali się dotrzeć do otoczenia Karola Wojtyły, wejść w zaufanie i uzyskać jak najwięcej wiadomości o poglądach, kontaktach i słabych punktach krakowskiego metropolity. W tym przygotowaniu operacyjnym KGB jeszcze z lat 70. widać jak poważnie traktowano zagrożenie, które mogło wyniknąć z objęcia coraz wyższych stanowisk w Kościele Powszechnym przez tego energicznego, pełnego nie tylko najgłębszej wiary chrześcijańskiej, ale także pełnego nadziei na to, że świat można zmienić bez przemocy, także rozmontowywać to, co najgorsze w sowieckim imperium zła. To właśnie reprezentował Karol Wojtyła i to budziło wielkie zaniepokojenie Władz sowieckich i władz polskich. Przypomnę zresztą taki incydent z końca 1977 roku, kiedy skatowany został bliski przyjaciel Jana Pawła II, ksiądz Andrzej Bardecki, którego pobito nieznani sprawcy oczywiście z SB, w pewnym sensie dając sygnał ostrzegawczy dla Karola Wojtyły, żeby ten uważał na to, co mówi, by zbyt śmiało sobie nie poczynał. W momencie jednak, że kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża kościoła powszechnego. Tego rodzaju przestrogi już rzecz jasna nie mogły wystarczyć. I te słowa, które wypowiedział papież na swojej mszy inauguracyjnej, nie lękajcie się, miały siłę no, prawdziwego tajfunu, który zaczął niszczyć mur strachu, którym władze sowieckie starały się odgrodzić swoje imperium od wpływów zewnętrznych. Te słowa, nie lękajcie się, trafiły do serc wielu milionów ludzi, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Wschodniej. Czy nadchodzącego tajfunu, jego siły nie przeczuwali towarzysze z Moskwy, towarzysze z Polski, panie profesorze, skoro udzielono zgody na pierwszą pielgrzymkę papieża do ojczyzny w 1979 roku, kilka miesięcy po objęciu biskupstwa Rzymu? Oczywiście trwały negocjacje między Gierkiem a Breżniewem w tej sprawie, czy wpuszczać Wojtyłę, czy nie. Breżniew narzekał, że Gomułka to był lepszy towarzysz, bo papieża Pawła VI tego nie wpuścił na obchody milenium, czyli tysiąclecia chrztu, a Gierek jednak ugina się i chce wpuścić Karola Wojtyłę jako Jana Pawła II. Gierek miał bardzo poważny argument w tej sprawie. Czynił to przecież nie z miłości do papieża, ale w przekonaniu, że zakaz wjazdu papieża, który przecież stał się no nagle jednego dnia 16 października 78 roku ucieleśnieniem nadziei milionów ludzi, jeszcze raz to powtórzę, nie tylko wierzących, choć ich przede wszystkim, spowodowałoby wewnętrzny kryzys w Polsce, a tego rzecz jasna ani Gierek sobie nie życzył. Ani Breżniew nie chciał, ażeby Polska znów stała się źródłem kłopotów dla Kremla. Dlatego Breżniew niechętnie, ale udzielił zgody na tę wizytę, starając się tylko wybadać, jak można zminimalizować jej koszty. Przypomnę, że już 24 stycznia 1979 roku, a więc zaledwie trzy miesiące po wyborze, Jana Pawła II. Odwiedził go w Rzymie minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Andrzej Gromyko, słynny mister Niet, znany ze swojej wytrwałości w spotkaniach rozmaitych, na szczytach dyplomatycznych Związku Sowieckiego z zachodnimi partnerami, wytrwałości w przeciwstawianiu się konstruktywnym propozycjom współpracy. Teraz Gromyko pojechał do Watykanu, żeby. Wybadać, jak duże zagrożenie może nieść ze sobą papież, żeby ewentualnie sprawdzić, jakie są granice nowej Ostpolitik, czyli wschodniej polityki Watykanu, prowadzonej już przecież od czasów Jana XXIII i Pawła VI. I starając się zbadać, czy z tym papieżem będzie można wytrzymać, przepraszam za taki kolokwializm, czy też trzeba będzie zrobić wszystko, żeby go odsunąć. Trudno oczywiście tutaj spekulować szczegółowo, ale niewątpliwie rezultat tej wizyty można powiązać z tym, co stanie się dwa lata później w maju 81 roku, kiedy padną strzały na Placu Świętego Piotra skierowane do Jana Pawła II. Próba usunięcia tego papieża, niewątpliwie inspirowana czy wspomagana dyskretnie przez służby Kremla, jest tutaj jakąś odpowiedzią na to, jak poważnie traktowano to zagrożenie ze strony papieża. W programie pierwszym Polskiego Radia o papieżu Janie Pawle II i jego wpływie na losy świata, a przede wszystkim na losy Polski, mówi profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Wspomniał pan profesor chwil kilka temu, jak wielkim zagrożeniem był papież z Polski Jan Paweł II dla Moskwy. Od początku swojego pontyfikatu, czego dowodem mogą być także symboliczne gesty wobec wiernych ze wschodu, prawda? No, no, zwłaszcza, że Kreml miał tutaj już pewne gorące dowody w ręku, że wpływ tego papieża nie będzie ograniczał się tylko do Polski, z czym jeszcze może by się pogodzono na Kremlu, ale... To, że papież w pierwszym geście, niemal natychmiast po wyborze wysłał swoją czapeczkę kardynalską, czerwoną, którą zamienił na białą, papieską, tę czerwoną wysłał jako wotum pod obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej do Wilna. Oczywiście Wilno było częścią Związku Sowieckiego wtedy, pozbawioną nawet tych elementów względnej wolności religijnej, jaka w Polsce gierkowskiej już panowała. Czy inny gest to odwiedzenie starego, schorowanego, wieloletniego więźnia obozów sowieckich, metropolity kościoła unickiego, Josifa Slipyja. Papież odwiedził go manifestacyjnie w pierwszych tygodniach swojego urzędowania, znów dając w ten sposób znak, że nie zapomniał również o Ukrainie o jej aspiracjach godnościowych, niepodległościowych i religijnych, przede wszystkim związanych właśnie ze zdelegalizowanym przez Stalina kościołem unickim na terenie zachodniej Ukrainy. To były sygnały, jedne z wielu, jakie dawał wtedy Jan Paweł II, między innymi list do Czechów i Słowaków z okazji 250. rocznicy kanonizacji Jana Nepomucena, szczególnie czczonego w tych krajach by zrozumieć powody do zaniepokojenia Moskwy, że oto całe ich imperium, a nie tylko Polska, może być ruszone z posad ręką tego papieża. Niech i Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Amen. Czy gdyby nie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, te słowa, które padły w Warszawie, także i w Gnieźnie, postawa papieża wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej, to przypomnienie o drodze Krzyża i Zmartwychwstania, to byłby sierpień 1980 roku? Tu chyba wszyscy się zgadzają, niezależnie od punktu widzenia, z którego spoglądają na te wydarzenia, że bez pielgrzymki tej czerwcowej 79 roku pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Nie byłoby na pewno w tej formie ruchu Solidarność. W jakiejś innej do wybuchu niezadowolenia społecznego zapewne by doszło. Ale po pierwsze czy byłaby to forma tak pokojowa jak ta którą stworzyła Solidarność. Po drugie czy byłaby tak masowa jak to właśnie miało miejsce w przypadku Solidarności. Oba te pytania wydają się znajdować negatywną odpowiedź. Gdyby nie papież Solidarność prawdopodobnie nie byłaby ani tak masowa ani tak pokojowa. Ta masowość oczywiście wiązała się z doświadczeniem pielgrzymki w najprostszy sposób, bo to było pierwszy raz w historii Perela może w ogóle pierwszy raz w historii Polski, kiedy około 10 milionów ludzi spotkało się na gigantycznych manifestacjach w których w uporządkowany sposób, nie doprowadzając do żadnej katastrofy, a przecież jakże łatwo o wypadki, o nieszczęścia przy tak tłumnych zgromadzeniach, a jednak okazało się, że Polacy potrafią się zorganizować świetnie w masowym przedsięwzięciu, w którym podnosi ich jakby cel, idea wielka wstania z kolan, do którego wzywa ich papież Polak. To było niesłychanie silne przeżycie. Każdy, kto pamięta tamten czas, wie o tym. Natomiast młodszym pozostaje wyobrazić sobie to spotkanie choćby na Błoniach, ponad dwa miliony ludzi, czy wcześniej oczywiście mniejsze, ze względu na ilość miejsca, spotkanie na Placu Zwycięstwa w Warszawie, gdzie padły te słynne słowa o Duchu Świętym, który odnowi oblicze tej ziemi, to wezwanie do odnowy. Czy to niezwykłe spotkanie na Błoniach Lechowych w Gnieźnie, gdzie padły słowa szczególnie bolące Kreml, komunistyczną partię Związku Sowieckiego, bo tam padły słowa skierowane przez Jana Pawła II nie tylko do Polaków, ale właśnie do Ukraińców, do Białorusinów i do Rosjan aby przypomnieli sobie o swoich chrześcijańskich tradycjach, innych niż komunizm, niż system sowiecki, który ich w istocie zniewala. Nie wprost, ale pośrednio taki właśnie komunikat został wysłany, można tak powiedzieć, w pięknych słowach Jana Pawła II w Gnieźnie w czerwcu 1979 roku. A więc to wszystko pracowało przez następne miesiące w umysłach Polaków i w połączeniu z kryzysem, o którym mówiłem na początku naszej audycji, skrywanym coraz bardziej płytko, poczuciem wyzysku przez Imperium Rosyjskie, polskiej peryferii, poczuciem, które narosło przy okazji Olimpiady w Moskwie w lipcu, sierpniu roku 80. To wszystko razem skumulowało się najpierw jeszcze nie zorganizowanych na skalę krajową protestach w Lublinie, na ścianie wschodniej, potem przeniesie się na wybrzeże strajku, który doprowadził do powołania Solidarności. I tam właśnie scena, którą przywołała pani redaktor ze wspomnień księdza Józefa Tischnera. Oglądanie wspólne tych widoków, które oglądał cały świat wtedy. Naprawdę uwaga całego świata była skupiona na tej bramie stoczni pod koniec sierpnia 80 roku, na której najważniejszym symbolem obok Matki Boskiej Częstochowskiej było zdjęcie papieża. To niewątpliwie była inspiracja, która podtrzymywała na duchu robotników. Raz jeszcze przywołam słowa Czesława Miłosza, że papież potrafi ludzi podnieść w insurekcji bezkrwawej. Ale jak opisać rolę, znaczenie papieża dla trwania solidarności po stanie wojennym, panie profesorze? Bo podobno część episkopatu chciała zrezygnować z popierania solidarności. A to jest bardzo ciekawa kwestia, warta przypomnienia. A więc najpierw rola papieża w zaalarmowaniu świata w pewnym sensie możliwością interwencji sowieckiej w grudniu 80 roku. Ten straszak interwencji sowieckiej był wykorzystany przez władze w PRL do zmanipulowania wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego w najgorętszym momencie strajków sierpniowych pod koniec sierpnia 80 roku, kiedy puszczono spreparowane fragmenty komili prymasa Wyszyńskiego, skierowanej do rodaków. Tak spreparowano te fragmenty, żeby zabrzmiał raczej ton przestrogi. Nie, nie idźcie za ostro, bo i tutaj trzy kropki, prawda, bo wielki brat się może zdenerwować. Każdy mógł sobie dośpiewać. To wezwanie bardzo wielu wtedy odczytywało jako taki głos trzeźwiący, przestrzegający, a może studzący entuzjazm, który wtedy tak wielu z nas poruszał. I w tym duchu także próbowano rozgrywać dalej postawę Kościoła. Ale pytanie, które pozostaje otwarte do dziś, czy rzeczywiście istniała groźba interwencji sowieckiej w grudniu 80 roku? Podkreślam, w grudniu 80 roku, bo na pewno nie było takiej groźby w grudniu 81 roku. Stan wojenny, który naprawdę został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 81 roku, był brutalnie wykonaną i przygotowaną pod nadzorem Moskwy operacją wyłącznie generała Jaruzelskiego i prl służb. Moskwa żadnych wojsk do Polski nie wprowadziła i nie miała zamiaru wprowadzać w 81 roku. Ale wrócę jeszcze do tego momentu, który sprawiał wrażenie, że za chwilę mogą wkroczyć wojska sowieckie do Polski. To był grudzień 80 roku, a więc rok przed wprowadzeniem stanu wojennego, kiedy jeszcze Jaruzelski nie był gotowy do stłumienia siłą wielkiego dziesięciomilionowego ruchu, ani rozmontowania go od środka agenturą. Ten właśnie moment, grudzień 80 roku, to jest interwencja papieża polegająca na dramatycznym liście do Leonida Breżniewa, wspartym także przez dyplomację amerykańską, przez ówczesnego jeszcze wtedy funkcjonującego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, prezydenta Cartera, Zbigniewa Brzezińskiego. Od stycznia 81 dopiero przejmuje władze w Waszyngtonie administracja Reagana, a więc w grudniu 80 to jest jeszcze Carter i Brzeziński. I dyplomatyczny nacisk, który zdaje się mocno wysyłać sygnał do Moskwy, że próba wprowadzenia wojska do Polski i stłumienia siłą sowiecką tego ruchu robotników byłaby katastrofą no nie tylko wizerunkową dla imperium opartego formalnie o ideologię marksistowską, władzy robotników, że oto no, wysyła się armię do stłumienia powstania robotników, a po drugie katastrofą geopolityczną, ponieważ doprowadziłoby to do zerwania wielu ważnych umów gospodarczych, które wtedy Moskwa już zaczęła realizować, między innymi z RFN. To już wtedy zaczęło się budowanie tych nitek, jeszcze nie nazywających się Nord Streamem, ale to już od 1979 roku Breżniew z kanclerzem Helmutem Schmittem. Kanclerzem RFN zawiera pierwsze umowy na wieloletnie dostawy gazu i ropy naftowej ze złóż sowieckich na północno-wschodnim krańcu Europy. Co oczywiście miało na celu uzależnienie, wciągnięcie Niemiec w orbitę wpływów politycznych sowieckich. Amerykanie reagowali na to niechętnie, a w przypadku gdyby Związek Sowiecki rzucił swoje armie na Polskę w grudniu 81 roku, oczywiście byłoby bardzo trudno utrzymać kanclerzowi Schmidtowi zwolennikowi tego otwarcia na Związek Sowiecki. Ta tradycja polityki zachodnio-niemieckiej jest, jak widać, dość stara: szukania partnerstwa w Moskwie byle tylko oderwać się od zależności od Ameryki, tak zawstydzającej niektórych przynajmniej Niemców. Ta właśnie sytuacja jest kontekstem, w którym widzimy znaczenie interwencji papieskiej, jakby uświadamiającej Breżniewowi przy pomocy Ameryki, że bezpośrednia interwencja militarna Moskwy w Polsce będzie niekorzystna dla Rosji. I do tej interwencji wtedy nie doszło. Jest wiele na ten temat interpretacji spornych, między innymi taka którą wspierała przez pewien czas swoim autorytetem badawczym profesor Jadwiga Staniszkis, że ambitni marszałkowie sowieccy na czele z marszałkiem Ogarkowem chcieli wtedy wykorzystać walkę z Solidarnością jako pretekst do wprowadzenia olbrzymiej ilości wojsk sowieckich do Polski i przygotowania uderzenia militarnego dalej na zachód Europy, dzięki tak podciągniętym wojskom na zachód. W ostatnim momencie, kiedy jeszcze armia sowiecka mogła wygrać wojnę w Europie, bo zdawali sobie sprawę sztabowcy sowieccy, że za chwilę ten wyścig zbrojeń będą musieli przegrać, a więc to jest ostatni moment, kiedy mogą spróbować zagrać wabank i opanować Europę generalnym szturmem pancernym, któremu nie tak wiele jeszcze wtedy mogliby przeciwstawić europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Te spekulacje oczywiście nie są do ostatecznego rozstrzygnięcia, w każdym razie nie przeze mnie. Trwają do dzisiaj. Na pewno kierownictwo sowieckie ówczesne, nie wojskowe, tylko polityczne, które dominowało nad wojskowym, a więc Politbiuro na czele z Radą Starców, z Breżniewem, nie było skore do takich awantur na wielką skalę do ryzykowania no, losu Związku Sowieckiego i własnego losu w przypadku pełnej wojny z Zachodem. Przyczynek do decyzji więc wojska sowieckie nie wkroczyły w grudniu 80 roku do Polski w wyniku splotu tych wszystkich okoliczności, także interwencji papieskiej. Tu warto może przypomnieć jeden jeszcze aspekt bardzo ważny w tych sporach o relacje sowiecko-polskie w tym przypadku. Czy generał Jaruzelski uratował Polskę przed interwencją sowiecką w grudniu 81 roku? Odpowiedź dzisiaj w świetle źródeł historycznych jest jednoznaczna i zdecydowana. Nie, nie było w ogóle takiej groźby w 1981 roku, żeby Związek Sowiecki wkroczył do Polski. Przyniosłem do studia fragment protokołu posiedzenia Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego z grudnia 1981 roku kiedy dyskutowano właśnie nad sytuacją w Polsce i wtedy zabierający głos przedstawiciele najwyższych władz państwa sowieckiego mówią jednoznacznie, nie ma mowy i nie może być mowy i nie będzie mowy o wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski. Cytuję Jurija Andropowa wypowiedź. Przypomnę, Jurij Andropow był szefem KGB i wtedy już jednym z dwóch najważniejszych obok samego Brażniewa i Michała a więc razem trzech najważniejszych przywódców Związku Sowieckiego. Andropow mówi, jeżeli towarzysz Kulikow, to był wtedy szef wojsku Układu Warszawskiego, rzeczywiście mówił o wprowadzeniu wojsk, to ja uważam, że postąpił niesłusznie. Nie możemy ryzykować. Nie mamy zamiaru wprowadzać wojsk do Polski. Jest to stanowisko słuszne i musimy trzymać się go do końca. Nie wiemy, jak się rozstrzygnie sprawa. Ale nawet jeżeli Polska dostanie się pod władzę Solidarności, to będzie tylko tyle. Jeśli zaś przeciw Związkowi Sowieckiemu zwrócą się kraje kapitalistyczne, które już zwarły między sobą w tej sprawie szyki, opatrzone rozmaitymi ekonomicznymi i politycznymi sankcjami, będzie to dla nas bardzo niebezpieczne. Musimy się troszczyć o nasz kraj, o wzmocnienie Związku Sowieckiego. To dla nas sprawa najważniejsza. Gromyko, czyli wspomniany minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, dopowiada: Musimy postarać się jakoś rozwiać złudzenia Jaruzelskiego i innych polskich polityków w sprawie wysłania tam wojsk. Wprowadzać wojsk do Polski nie można w żadnym razie. Koniec cytatu z narady na najwyższym szczeblu przywództwa sowieckiego. Ten tekst przecina wszelkie spekulacje na temat grożącej polskiej interwencji sowieckiej. W grudniu 81 roku ona nie groziła. To była tylko i wyłącznie decyzja generała Jaruzelskiego, który zdecydował się zrobić to, czego nie chcieli zrobić towarzysze sowieccy czyli zniszczyć Solidarność siłą. Ale to wiemy po latach, panie profesorze, że zagrożenia wejścia wojsk sowieckich w grudniu 1981 nie było. Nie miał takiej wiadomości także i papież, który trwał przy Solidarności, wierzył w nią, jak ważne było to stanowcze, zdecydowane tak dla tego ruchu, które wyrażał w swoich gestach, słowach, w działaniu papież. Podobno Watykan przekazywał miliony dolarów na rzecz ruchu. Podobno część episkopatu chciała zrezygnować z popierania Solidarności. Próbuję się manipulować teraz faktami, korzystając z tego, że już jesteśmy oddaleni o 40 ponad lat od tamtych wydarzeń. Młodsze pokolenie w ogóle nie pamięta ich kontekstu i stąd pojawiają się takie skrajnie obrzydliwe, nie tylko publikacje, ale nawet filmy. Sam obejrzałem z niezdrowej powiedziałbym ciekawości serial na platformie Netflix którym próbuje się przedstawić na kanwie historii zaginionej tragicznie gdzieś w Rzymie dziewczyny historię no, rzekomego wspierania przez mafię sycylijską korzystającą z pośrednictwa papieża Jana Pawła II Solidarności no, tego rodzaju brednie które mają na celu dyskredytowanie Kościoła, w tle oczywiście seksualne nadużycia. Sprawia się wrażenie, jakby to sam Jan Paweł II był zaangażowany w jakieś próby nadużywania pracownic Watykanu. Tego rodzaju obrzydliwości budzą we mnie taki wstręt, że, że nie potrafię mówić nawet o tym spokojnie. Tak bardzo jest to oddalone od prawdy, od rzeczywistości tamtego czasu, Myślę, że zamiast tych łajdackich kłamstw, które są powielane zresztą w dziesiątkach mediów, także w Polsce, sugestii takich, niedopowiedzeń przez niektórych byłych księży, także kolportowanych w ich książkach, które mają im zdobyć popularność dzięki opluwaniu gniazda, z którego wyszli, to myślę, że zamiast tego lepiej porozmawiać jeszcze z żyjącymi świadkami historii, a tutaj świadkiem historii numer jeden jest żyjący wciąż Jeden z największych bohaterów tamtych czasów, Bogdan Cywiński, wspomniany przeze mnie na początku tej audycji, wcześniejszy redaktor naczelny znaku, współorganizator pierwszych głodówek w obronie godności, wolności ludzi w Polsce w latach 70. w 81 i następnych latach główny koordynator pomocy dla Solidarności. Człowiek krystalicznej czystości, któremu przypisywanie tego rodzaju sugestii, że korzystał z jakichś brudnych, sklamionych krwią pieniędzy dla wspierania Solidarności, no, warto byłoby tego rodzaju pytanie postawić i usłyszeć odpowiedź kogoś, kto wie najwięcej o tym, jak strasznie łajdackie jest to określenie. O tym, że tak właśnie należy łajdacko postępować, dzieląc, rozbijając Kościół od środka, wiedzieli najlepiej towarzysze z KGB i to nie kto inny jak generał Kiszczak. Wychowanek tych służb sowieckich wspomina w swojej książce, jak szef KGB, Andropow, udzielił mu takiego to pouczenia w 1981 roku, jesienią, przed wprowadzeniem stanu wojennego. A dlaczego nie spróbujecie wejść w porozumienie z Kościołem? Dlaczego nie spróbujecie rozbić Kościoła od środka? Spróbujcie pozyskać Kościół jako swojego sojusznika. I w taki sposób starano się przedstawić wystąpienia zwłaszcza prymasa Glempa po śmierci Prymasa Wyszyńskiego, wyniesionego na to właśnie stanowisko. Te wystąpienia z grudnia 81 roku, które rzeczywiście starały się lać oliwę na wzburzone wody tamtego czasu i podkreślały znaczenie życia ludzkiego, które jest narażone na gwałtowny koniec wraz z narażeniem całej ojczyzny na szczególne niebezpieczeństwo. W chwili, kiedy... Trwa ta walka, jaką narzucił społeczeństwu, narodowi Jaruzelski, jego czołgi, jego zomowcy. Część Solidarności odbierała, pamiętam to doskonale, jako słowa, jeśli nie szokujące, to w każdym razie przykre. To co mamy się poddać, mamy walczyć bez, bez siły. Jak możemy pokonać Jaruzelskiego, skoro wzywa się nas do de facto kapitulacji. Kapitulacji wobec tej przemocy, którą wprowadza stan wojenny. Ale myślę, że ta interpretacja jest zasadniczo fałszywa z tego powodu, że prymas Głęb nie mówił w istocie niczego innego niż Jan Paweł II. Jan Paweł II nie chciał rewolucji przemocy i wiedział, że siłą nie wygramy z tą przemocą, którą dysponuje Jaruzelski i która stoi gdzieś dalej za nim w Moskwie. Niewątpliwie to właśnie przesłanie dalszej moralnej walki, duchowej walki przeciwko zniewoleniu, walki, którą Solidarność wygrywała. Już samo wprowadzenie stanu wojennego świadczyło bezsilności władzy komunistycznej i całego systemu komunistycznego, który inaczej jak czołgami nie potrafił spacyfikować własnych robotników. Otóż do takiej interpretacji tego co Solidarność powinna robić skłaniał się przecież najsilniej, najwyraźniej Jan Paweł II w trakcie całej swojej drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 roku. Przypomnę jego spotkanie z Barbarą Sadowską, której właśnie zamordowano syna Grzegorza Przemyka jego inne homilie z tej pielgrzymki, czy jego spotkanie w Dolinie hochołowskiej z Lechem Wałęsą, wypuszczonym wtedy z internowania, które było takim no, wyraźnym sygnałem poparcia duchowego, które cały czas Jan Paweł II, podobnie zresztą jak Kościół w Polsce, udzielał narodowi walczącemu o swoją niepodległość bez użycia siły. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie opowieści cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Kolejna audycja za tydzień w poniedziałek o stałej porze, czyli po godzinie 21. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Dorota Truszczak, do usłyszenia. Polskie Radio.